Witamy w łebskich chłopakach odcinek numer 8, a przed Wami Kamil Dzietkiewicz, agencja Społem i SocialDaily.pl Michał z AhoroomRm.pl i Dawid Pacha, agencja Mitu. Na początku chcielibyśmy podziękować naszemu sponsorowi MindFrame, znajdziecie więcej informacji pod Mindframe.pl, to firma, która nagrywa wideo, różne materiały wideo pod na przykład serwisy społecznościowe, jeżeli chcecie zrobić jakieś teledy, jakąś reklamówkę. Mineframe to jest dla Was firma. Wciąż nie wiemy, czy zajmują się advertisingiem, ale na pewno jak będziemy mieli dobry pomysł, to Wam go zrobią. No dobrze, kochani, to przechodzimy do tematów, do konkretów. Przechodzimy do konkretów. Zeszłotygodniowy news o największej wadze gotówkowej. Przewałkowany to... już chyba przez ostatni tydzień. Najbardziej jak się wyborczą. Postaramy się, postaram się dać temu swój własny wyraz i swoje własne opinie. Czyli przejęcie Instagrama przez Facebooka. Przejęcie wyjątkowo agresywne i szybkie. Podobno od pierwszego telefonu Zuckerberga do właściciela Instagrama do sfinalizowania umowy dzieliło mniej więcej 72 godziny, więc naprawdę, być może dlatego, że nie chcieli wchodzić w Billing War z innymi, którzy mogliby się zorientować, o to my też za 2 miliardy, nie, za 5, ale w każdym razie bardzo szybko, bardzo gwałtownie i muszę wam powiedzieć, że jestem trochę zagubiony w tym temacie, bo próbuję znaleźć powody i szukam tych najbardziej racjonalnych ale one wszystkie jednak są dosyć śliskie. Nie, nie ma żadnego twardego dowodu na to, że to był świetny pomysł dla Facebooka. Chociaż nie ma też żadnego, który by mówił, że to było zupełnie bez sensu, zwłaszcza przed IPO, które będzie no maj 17, proszę Państwa, dzisiaj się dowiedzieliśmy. No właśnie, bo pytanie jest takie: czy. bo to można rozpatrywać tak naprawdę w kilku, w kilku płaszczyznach, ten zakup. I tak, z jednej strony może kupili Team zajebiście super, bardzo dobry team, który, który zbudował aplikację, którą ściągnęło tyle ludzi. Jak z postereusem. Dokładnie. Zdrób jest z... śliczne słowo angielskie, które mówi które brzmi acquire czyli jest połączeniem acquires, hire. I być może to było to. Dokładnie. Jeśli dwóch ludzi o Instagram. Drugi powód. Chcą mieć aplikację, z której korzysta tyle osób, tak? Jednak no, nie wiem, fej... znaczy, facebookowa aplikacja mobilna jest, jest ok, ale no, Instagram zupełnie, zupełnie inny i to jest jakieś zupełnie nowe otwarcie dla Facebooka. No więcej Zdjęcia... użytkowników ma Facebook przecież. Oczywiście. Zresztą, no, tak, jak, tak jak są te obliczenia, ile kosztował jeden użytkownik Instagrama, ile kosztował Facebooka, tak na dobrą sprawę Facebook płaci za nich, za użytkowników, których już ma. Tak? To Większość no, ludzi, łapię. którzy korzystają z Instagrama, to są ludzie, którzy już są na Facebooku. No, no. i trzeci, trzecia płaszczyzna IPO, no i to była strategia po prostu giełdowa. Zuckerberg mógł się zachować po prostu jak rasowy prezes spółki giełdowej, a takie akcje znamy nawet z naszego poletka. <grym> Dokładnie. Jak, się, jak można sobie spróbować zawyżyć wartość spółki jakąś transakcją. Ale nie, nie rozumiem, bo gdyby to dotyczyło Instagrama, to rozumiem, ale... Nie, nie, nie. nie. Ale I jeżeli jeżeli kupuje... Wall Street Journal i Financial Times wyprodukowały teksty na temat IPO Facebooka, w których mówią jeżeli szybko nie skumają Mobile'a tak jak powinni, to to będzie miało realny wpływ na długoterminową cenę mm -hmm. firmy. Więc jest... To jest skumanie mobila. Tak, to jest skumanie. Ale ja dodam do tych pomysłów jeszcze jeden, czyli kupienie sobie osobowości, bo Facebook nie ma... Fa fanów Facebooka, rozumiecie? Nie ma... Facebook w tym sensie troszeczkę, bardzo szybko, gwałtownie urósł nam do Microsoftu, czyli do rangi marki, która jest nieprzezroczysta. Nie myślimy od Facebooku, jakby... nie ma fanbojów Facebooka, tak? Rozumiecie? Y y y i... A Instagram ma ludzi, którzy dadzą się pokroić nam drobne plastry za tą aplikację, tak? I być może kupowanie ludzkiej twarzy sobie mogło być też jakimś elementem tego zakupu, ale czy za miliard dolarów? A jest jeszcze jedno, jeden element. Instagram to największe repozytorium zdjęć w internecie. Oczywiście pewnie Facebook ma więcej zdjęć, ale, nie są nie, to nie. Zdjęcia, ale są to zdjęcia prywatne, poukrywane, uzależnione od polityki prywatności. To jest największe publiczne repozytorium zdjęć. Większe niż Flickr, który mm. był zawsze dominantem. Na, tym, na tej płaszczyźnie, więc no może na przykład to jest jakąś dużą wartością. I w tym sensie powiedziałbym, że to jest dobre małżeństwo, ponieważ największe na świecie repozytorium zdjęć w ogóle, żeni się z największym publicznym repozytorium zdjęć, tak? Bo zdaje się według ostatni raz, kiedy, kiedy ktoś to powiedział, to wszystkie aplikacje foto razy 10, nie było to tyle, ile jest zdjęć na Facebooku, mm -hmm. tak? Więc generalnie Facebook nie ma problemu z zachęcaniem ludzi mm -hmm. do używania zdjęć, ale skoro rdzeniem jego usługi jest wrzucanie zdjęć, to czemu by nie mieć najlepszej a na może dla, aplikacji foto? A może dlatego kupił Facebook Instagrama, bo zobaczył, co się dzieje, jak Instagram wypuścił aplikację na Androida. Nagle okazało się, że ogromna liczba użytkowników... Milion osób w 24 godzinach. Dokładnie. Dziennie. Wydaje mi się, że to był ten taki trigger, które sprawił, że Facebook mówi, dobra, oni się teraz zaczynają znowu rozrastać, to już nie jest tylko iPhone. No, na pewno jakby poczekali jeszcze parę miesięcy, to mogła cena również dobrze być wyższa. 2 miliardy, no nie? Dobra, ma być rośnie. wyższa, Plus na pewno, powiedzmy sobie, że ten zakup ten. dla Instagrama był również łaskawy, ponieważ dziennie, od momentu, kiedy ogłoszono ten zakup, dziennie przybywa nie. milion użytkowników. Czyli już teraz dla Facebooka tak naprawdę, nie dla Instagrama. I przekroczyli 41 milionów wczoraj. Kamil, ale pozwolę się z Tobą nie zgodzić w jednym punkcie, to nie było wrogie przejęcie, bo wrogie przejęcie byłoby wtedy, gdyby Zuckerberg kupiłby Instagrama wbrew władzom i zarządowi Instagrama. Tak. To nie, nie, ja nie, mówię, nie. To Było szybkie przejęcie, ale porozumienie. Chciałem powiedzieć agresywne w sensie, że Zuckerberg od pierwszego momentu wparł z książeczką czekową, ponieważ chciał, żeby ta transakcja zakończyła się jak najszybciej. Znaczy, tylko też musimy pamiętać, że z książeczką czekował nie do końca, bo nie, znaczy ja, nie, ja nie wiem, jakie są It's detale sweet. tego, ale generalnie część tych pieniędzy to są akcje Facebooka, czyli tak naprawdę Facebook płaci twórcom Instagrama w, w akcjami, które, do których należy też Instagram, więc to jest dosyć śmieszne. No tak, bo to, i to, jest, i to jest właśnie przekłamanie kolejne w tym artykule wyborczym, w którym rozmawialiśmy przed nagraniem podcastu. E, tam jest napisane, że Facebook wywalił jedną czwartą swoich rezerw finansowych, a to nie jest prawda. Bo to zostało wypłacone w postaci przyszłych zysków, które będą realizowane na giełdzie. Nie wszystko, chciałem powiedzieć, nie wszystko, nie, nie, właściciele Instagrama nie są tacy durni i w swoje share wzięli i każdy z nich może sobie kupić po wyspie małej na Fidżi, więc y, trochę tej gotówki wyrzucił, ale rzeczywiście nie gro tej ceny zostało wypłacone w nic niewartych papierach. Do, do I mala. pytanie i zmierzamy do finalnego tematu. Nic nie wartych papierach czy jednak wartych papierach. No. W ogóle to jakoś ja bym zaczął od tego, że dlaczego Instagram w ogóle istnieje i dlaczego biznes, który nie przynosi ani dolara dochodu, a ma tylko koszty, dlaczego on istnieje? Dlatego, że od paru parunastu miesięcy znajdowały się fundusze inwestycyjne, które inwestowały w Instagram pieniądze. I, I prawda jest na coraz poziomie, nie coraz niższym. I prawda jest też taka, że Instagram nie został kupiony tylko od twórców e, Instagrama, tylko został kupiony od funduszy inwestycyjnych również, mhm. które, które posiadają się akcje. się pozbyć tym od tych, które w ostatniej rundzie kupowali te e, udziały na 4 dni przed sfinalizowaniem umowy z Facebookiem. <śmiech> więc to była najszybsza wypłata w historii Venture Capital, moim zdaniem, nie mówiliśmy. Tak. No, Ale... więc, no, i, no i teraz jest pytanie, czy właśnie, czy nie wiem, już od jakiegoś czasu pojawiły się startupy, których, których twórc, znaczy to jest tak, każdy startup powinien mieć model biznesowy, który de facto jest korzystny dla twórców tak? tego, start, tego startupu. Więc pytanie, czy nie, nie rodzi nam się dużo startupów ostatnio, których modelem biznesowym jest tylko to, żeby, jest, żeby siebie sprzedać i po prostu cashoutować się na tym, że ktoś kupi, kto kupi twój startup. I pytanie, czy nie mamy teraz wielu wielu właśnie startupowców, którzy myślą w ten sposób. Z zróbmy startup, sprzedajmy go szybko, nieważne, że on nie będzie zarabiał, ważne, że my zarobimy, tak? I co gorsza, ma to negatywny wpływ na tych twórców aplikacji, websiteów i w ogóle wszystkiego tego digitalnego, yy, którzy mają... Dobry, sprawdzający się, trwały model biznesowy, ale nie mają tego szybkiego exitu, bo oni zaczynają uważać, że ponieśli porażkę, tak? Ci, którzy stworzyli prawdziwy biznes, który się zwraca i przynosi zyski, uważają, że przegrali swoje życie, bo zarabiają po 100 tysięcy dolarów rocznie, a nie mają 200 milionów w ciągu doby, tak? I to jest dla mnie złe przykład. Jak się przykład? nazywa ta aplikacja, która była konkurencją aplikacją do Instagramu, Hipstomatic. E, Hipstomatic? I oni właśnie też ostatnio było z nimi. Oni ich artykuł gdzieś tam... Wście. To są ludzie, którzy pierwsi. I oni oni mieli zupełnie inny model biznesowy, oni sprzedawali tą aplikację za niewielką opłatę mm -hmm. dolara czy dwóch. No i oni też no, myślę, że oni tyle sobie plują w brodę. Zarabili, no, zarabiają na tym jakąś sensowną kasę, ale w porównaniu do kasy, którą dostał Instagram, to jest nic. Tak. Ale właśnie dlatego e, wydaje mi się, że za mało celebrujemy startupy za to, że znajdują sposób, by Cały zespół mógł co miesiąc dostawać pensję Za mało celebrujemy takie biznesy, tak. które po prostu co miesiąc wypłacają wszystkim swoim pracownikom pensję i mogą to robić na, przez długi czas, bo wiedzą dokładnie skąd przyjdą pieniądze, a za dużo się ekscytujemy, chociaż to jest ekscytujące oczywiście i fajnie jest, że dużo startupów powstaje dla, w tej nadziei, ale one nie, ta nadzieja nie powinna być jedynym powodem, no dla którego to robimy. To, to, to jest dla mnie ta... Ta rzecz, która jest niepokojąca w tych dużych przejęciach. No dokładnie, dlatego nie wiem, jak ja czytam artykuły na TechCrunchu o kolejnych rundach finansowania, właśnie serwisów internetowych czy aplikacji mobilnych, które niespecjalnie przynoszą jakiekolwiek które, pieniądze. Nie, że nie, nie, nie sprawdza się model biznesowy, ale tego modelu biznesowego nie ma. Dokładnie, no to właśnie wtedy cały czas myślę, że najfajniejsze w jakimś robieniu startupów jest zrobienie jakiejś fazy seat, tak branie jak najmniejszych, jak najmniejszych e, środków od inwestorów, rozwijanie swojego biznesu i po prostu no, prawda jest taka. Jeżeli na początku, robiąc startup, chcemy wziąć dużo pieniędzy, musimy się pozbyć dużej ilości udziałów, przez co tak naprawdę obniżamy swoje przyszłe możliwe dochody. Tak? Więc ja, ja generalnie jestem zwolennikiem i tak jak w showroomie szukaliśmy inwestora i udało nam się go znaleźć, e, dokładnie w ten sam sposób podchodziliśmy że po prostu weźmy tylko tyle pieniędzy, ile potrzebujemy naprawdę i to tak naprawdę nie to, że będziemy się rozbijać, tylko po prostu wyliczmy, ile nam potrzeba i weźmy tylko tyle i dzięki temu oddamy mniej udziałów, dzięki temu zachowamy dla siebie więcej udziałów i w przyszłości, jeżeli będziemy chcieli robić kolejną rundę finansowania, to wtedy będziemy mogli, będziemy mieli pulę, którą możemy oddawać. No właśnie, Michał, bo ty masz duże doświadczenie w tematyce dofinansowań, inwestycji. Jakbyś tak porównał teraz, robienie startupu które na pewno z jakiegoś tam, do jakiegoś tam momentu finansowałeś ze swoich własnych pieniędzy i, i pozyskanie inwestora w takim wczesnym etapie, czyli niezbyt dużo pieniędzy, ale tak, żeby, żeby ta firma działała, do tych innych startupów w Polsce, które działają z dotacji Unii Europejskiej, to powiedz mi, jakie jest Twoje doświadczenie? Co polecasz młodym przedsiębiorcom, który, którzy robią swój startup w internecie? No więc tak. Generalnie, moim zdaniem. West, no więc to nie jest, <śmiech> nie, no, rzecz, nie, jest rzecz, nie, Bo powiedzmy, im, że powiedzmy na początku, to nie jest proste. Jak coś jest proste, jak chcesz mieć prosty zysk, to idź w porno. <śmiech> <ktoś> powiedzmy <śmiech> to sobie na początku, tak? To nie jest proste, dlatego Michał w ten bo to, to wymaga zdobywania, ciągle zdobywania kwalifikacji i to wymaga jednak Pracy. Michał ma doświadczenie zarówno na jednym polu, jak i drugim, więc Michał. Znaczy, no ja robiłem tak, robiłem jeden projekt 8.1, ale to może. O tym, właśnie o tym, nie, o tym nie, nie, nie za bardzo chcę mówić, generalnie. Znaczy, bo to, jest, to nie jest ciekawe. To nie jest Ale to jest ciekawe. Znaczy, okay, to jest no, historia twoja. To jest, to jest no ciekawe. dobra, ale generalnie. Raczej chodzi nam o porównanie tego jakby, o doświadczenie jakby tych dwóch rzeczy, tak? Że co, co, jak teraz myślisz o tym, to dlaczego jesteś excited? Generalnie się... moim zdaniem najlepiej jest, najlepsza droga, tylko wiadomo, że no nie, nie dla każdego jest możliwa. Jest ten rozwój taki totalnie organiczny, kiedy na początku... Naprawdę robisz to z własnych pieniędzy i każda, każde, kliknięcie w Google Adsie to jest, to, jest, to jest coś z twojego portfela, tak? Te pieniądze idą. I to jest według mnie najfajniejsze, bo wtedy się naprawdę spinasz i wtedy możesz, wiadomo, no tak jak jest to FFFF, e, tak? Friends, Family... E, kto tam jeszcze jest? Pamiętasz? E, na pewno jest Fools na końcu. Od kogo, od kogo na początku tak. brać pieniądze. E, hmm. Także to, to jest fajne. No i co? 8 8iem1. O, co jest naj... 8.1 najfajniejsze jest to, że nie oddajesz udziałów, to jest najfajniejsze. 8.1, 3.1 też, tak ale nie oddajesz udziałów, ale w 3.1 funduszowi oddajesz, oczywiście tak oddajesz. oddajesz, oddajesz. oddajesz. oddajesz. Yy, nie, to 50% możesz oddać w 3.1. No, raczej, wiem, oddajesz... ale to jest popularne jest 15%, najbardziej popularne. Generalnie to jest plusem, minusem jest biurokracja, minusem jest użeranie No Ja jak robiłem yy, Erasmusa z 8.1, to łapałem się na tym, że więcej się zajmuje biurokracją, papierkami, wnioskami o płatność, wszystkimi tymi rzeczami, niż swoim startupem. Mm -hmm. I to tak naprawdę ten projekt mocno zahamowało i co tym... może w tym początkowym etapie? realizacji twojego pomysłu może y, wpłynąć na twój poziom podekscytowania samym projektem i to w startupie mordu, to morduje startupy. Tak? Kiedy jego twórca i mózg przestaje być podekscytowany produktem, tak, który musi robi. Podpisać 100, 100 stron wniosków o płatność 8.1. Natomiast jeśli chodzi o fundusze, moim zdaniem jest tak, że inwest... znaczy, jeżeli się szuka funduszu i chce się znaleźć finansowanie funduszu, to tak naprawdę pieniądze, które fundusz daje to jest połowa tego, co, co powinniśmy chcieć od funduszu, bo fundusz to jest doświadczenie, fundusz to są kontakty, to są, to są rzeczy niepoliczalne totalnie i których się nie da wyliczyć, ale moim zdaniem te rzeczy są warte co najmniej tyle samo, ile, ile sama inwestycja pieniężna w funduszu, więc moim zdaniem trzeba szukać funduszów, które są w, tak, w danej branży, które, którą robimy doświadczone, które, których no pracownicy czy ci fundatorzy E, mają doświadczenie biznesowe, mogą nam coś pomóc, bo no, wziąć pieniądze po prostu, ok, można, tak, i, i je wydawać, ale, ale dużo fajniej jest, jeżeli, jeżeli można się poradzić, jeżeli można, e, nie wiem, zapytać o coś i tak dalej. Więc to jest, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby, żeby zawsze starać się no, szukać funduszy, które mogą nam pomóc nie tylko, nie tylko finansowo. No teraz... nie znaczy, czy... każdy ten inaczej, każdy ten etap jest y, nauką. Jeżeli po prostu, jeżeli skupisz się na ilości złotówek, która przechodzi z ręki do ręki, a nie skupisz się na procesie, tak, żebyś później potrafił go odtworzyć po raz kolejny, to straciłeś połowę z tego i straciłeś dwa razy więcej niż oddałeś akcji. I tu, tutaj chodzi o to, uczmy się, nie, nie mówmy o sobie startupowcy, nie myśląc o tym, że jesteśmy przedsiębiorcami. To, to, to jest moje ważne. Dlatego właśnie, Maciek, z mojej firmy Witu. Nie lubi słowa startup, mhm. bo dla niego to jest to, słowo się kojarzy z tymi, otoczką, z otoczką, z tymi bańkami, z tą kasą za nic. On woli słowo przedsiębiorstwo, słowo firma. Bo to od razu, od dnia zero, ma na za siebie zarabiać, nie ma sensu prowadzić czegoś, coś co nie no jest... Ale, no prawda jest taka, że startupem jest każde młode przedsiębiorstwo, które może robić mm. to w internecie, może a, nie tak. wiem być warzywniakiem, tak na dobrą sprawę, jakimś dwoczesnym, mm -hmm. mm. też to jest startup, tak? Mnie mm. bardzo za, za ciekawiła kiedyś powiedzieć mojego znajomego, który powiedział, że Dawid, słuchaj, są te fundusze unijne, oni tego na zachodzie nie mają, a my to mamy, trzeba to brać, jeszcze jest kasa, trzeba to brać. Ja tak pomyślałem sobie później, miałem chwilę na refleksję, powiedziałem tak, okej, okay, oni w Berlinie i oni w Londynie nie mają łatwego hajsu tak jak my tu w Polsce, ale oni w Berlinie i oni w Londynie, naprawdę, pomijając te Instagramy i parę baniek, które są naprawdę no, na jednej palce można na jednej, jednej, powiedzieć, pod, pomijając, to, pomijając to, naprawdę ci ludzie robią fajny biznes i, i nie bawią się z biurokracją. Nie po prostu nie wydawają, nie zawyżonych faktur, nie odbijają sobie tego na lewo, nie myślą o kombinowaniu, oni robią biznesy skalowalne globalne. Chociaż ja bym powiedział. A my jesteśmy tak... się psuci tym 8-1. Tak, ale ja bym chciał tylko powiedzieć, że jednak to nie jest choroba, która toczy tylko nas, bo jednak ten duch przedsiębiorczości, który umożliwił powstanie doliny Krzemowej, nie jest dokładnie tak zupełnie zaszczepiony we Francuz w Francuzach, czy Anglikach również. Europa jednak troszkę cierpi na ten wstyd zarabiania pieniędzy i to nie jest tak, że tylko my to robimy. <śmiech> Natomiast powiedziałeś, chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli myślicie, że powolne organiczne wzrastanie produktu i powolne wdrażanie planu jest nudne. to chciałem Wam powiedzieć, że Google dokładnie tak właśnie powstało. Nie, nie powstało z myślą o biznesie, ale powstało ze świadomością, gdzie ten biznes leży. Mhm. I tak, na początku skupieni byli na produkcie, to samo Facebook zresztą, na początku byli skupieni na produkcie, ale wiedzieli, skąd, kiedy będzie trzeba wziąć pieniądze, to skąd Tylko one się że, wezmą. Patrz, Google powstał bardzo dawno temu, wtedy, kiedy nie było konkurencji, wtedy, kiedy no... Nie było konkurencji. Była, nie, po nie ok, była konkurencja, ale... Yahoo, ad Nie, masz rację, Netflix. masz rację, co to gardło. Oni po prostu zamordowali... E, ale widzisz, Google kary. walczy. Widzisz, Google teraz walczy, bo tak. Oni zawsze zarabiali na sobie, na swoich produktach, mają w tej chwili w dupie swoje produkty, które są do innymi krowami i idą w hype. Idą w coś, co, jest, co dla nich tak naprawdę nie jest do końca zrozumiałe, tym zarobiam. Idą w Google Plusa. Ale muszą, zasadzie... bo to jest, wiesz, no, jeżeli, tak. jeżeli chcą jakoś konkurować z Facebookiem, wszyscy mówią o social searchu, tak, że niedługo wyszukiwanie, no to oni muszą to robić, to nawet, to nie jest kwestia tego, że nad, czy na tym już zarobią teraz, czy w przyszłości, oni muszą to robić, żeby po prostu nie odstawać, no i żeby, wiesz, Facebook nie, nie był za a, daleko a od A właśnie, tam. słuchajcie, skoro tak yy, odeszli od... Mogli kupić Facebooka po prostu. Od terenatu VC. <śmiech> Marki sprzedał nikomu, a proponowano mu za niego miliard, kiedy był wart 20 milionów i nie sprzedał, więc... Facebooka nikt by chyba nie kupił od powiedz mi jedną rzecz, bo tak, ja nie wiem ja nie jestem akurat w ogóle obiektywny tematyce do tego czy social media to jest bardzo ważna rzecz w internecie czy nie jest bo siedzę w tym od paru ładnych lat od samego początku, kiedy jak wpisałem do Google'a social media definicja to nie było niczego oprócz amerykańskich stron nie jestem w stanie ocenić na ile social media jako branża jest ważna jako branża, w internecie jako zjawisko nie, per se nie per se, tylko w sensie biznes na przykład i w sensie no biznes tak, gospodarka okay, i głównie pytanie mi chodzi nie, nie o Stany, bo na tym się powiedzmy sobie nie aż tak bardzo znamy, bo nie mieszkamy tam w Polsce, okay. bo cały czas widzę na, narastanie i, ale ostatnio widzę po prostu, że to naprawdę to, to, to już nie jest tak, że kiedyś było tak, że to słyszałem, że to było takie małe główienko a sem to jednak był sen pytanie jest do was jak uważacie, czy to już nie jest wpadkiem naprawdę bardzo ważne bardzo ważna sprawa na rynku. Po pierwsze, z ceną jest problem taki, że Google właśnie przeszło metamorfozę i zaczyna dawać po łapach samowcom. No, tak? o, czytaliście ten artykuł Robisz? dzisiaj o tym, <coughs> o porównywarkach cenowych? Bo to, że oni zostali zbanowani miesiąc temu, dwa miesiące temu, to jest wiadomo. Dzisiaj jest artykuł jest porównanie, ile mieli wejść ja w styczniu, no, ile w luty. Widzieliście te różnice? Ja, ja widziałem kiedyś, no generalnie... Ciężko im musi się ciężko im żyć. Ale okazja info.pl wyszła na tym no dobrze, nie, nie. bo nie hakowało. Google, Google zrozumiało, że w pewnym momencie wzrost rynku semowego, już nie mówię o SEO, bo SEO już zupełnie bezpośrednio dają połapach, w ogóle nie kryją się z tym, w ogóle mówią to oficjalnie, mówią to w oświadczeniach, że over optimiz optimization dla stron www będzie karane, będziesz, będziesz dostawał karę na swoim Google Juice i będą Cię zrzucać z pierwszych miejsc, jeżeli zobaczą, że stosujesz triki optymizujące, tak? Więc to o tym w ogóle nie mówię, ale jeśli chodzi o sen, takie numery, bo każdy, kto pójdzie na szkolenie z Google AdWords, dowie się o wielu rzeczach, które można zrobić i których nie ma w instrukcji obsługi Google, Google AdWords, żeby jeszcze trochę wycisnąć, tak? Niektóre z nich są fajne i są pomysłowe, ale niektóre z nich są obrzydliwym trikiem przeciwko uh -huh. użytkownikowi, tak? Uh -huh. I Google przechodzi teraz metamorfozę z, z fazy kup Google AdWords, zapłać za Google AdWords, nic na nic nie obchodzi, w fazę nie będzie śmiecia w, również w advertisingu uh -huh. na google.com, tak? On, so, z, zaczyna się to, tak? Bo widzą, że nie wiem, jak się nazywa ten, ten search Duck, duck Go Go Go Jest taki search, który zasysa wszystko z Google albo z Binga, ale robi czysty experience, tylko twój search result i tak dalej, no i tak? Tego. No um, duck, duck, duck, duck Go. Mhm. Super, wspaniale. W ogóle wszystko działa. I chodzi o to, że oni widzą, że nie mogą odejść za daleko od tego pierwotnego pomysłu, który mieli, bo będą tracić, będą tracić share. A w przypadku tak wielkiej firmy jak Google i takich dochodów jak Google, 1% share a to jest miliard na luzie. Mm. To jest na luzie miliard miesięcznie. Więc yy, yy, mm. oni się odwracają. Sama, jest miliardem no jeżeli w ciągu kwartału potrafią zarobić kilkanaście, to myślę, że tak. No, okay. w każdym razie, w każdym razie nie o tym chciałem powiedzieć chciałem powiedzieć o tym, że SEM ma będzie teraz przychodził zmianę, bo będzie musiał się słuchać Google'a bardziej niż się słuchał kiedyś. Social znowu, żeby postawić to w perspektywie 60 sekund reklamy przed M jak Miłość to jest mniej więcej roczny budżet na social w tym kraju więc jeżeli ktoś, ma firmy, wolne, tak? jeżeli ktoś ma wolne 60 sekund telewizji i może je przesunąć na social, to to jest bardzo ładny budżet. Rozumiesz? Więc on jest ważny w tej gospodarce dlatego, bo jest, naj, jest najtańszym, najefektywniejszym, najlepiej mierzalną formą... Internet, ogólnie internet. No, no, no nie tylko social jest mierzalny. <śmiech> nie, nie tylko social jest mierzalny, ale chodzi mi o to, że roczny budżet social, obsługi socialu i są koszty zaniechania. Są koszty zaniechania socialu, to jest 60 sekund, twojej reklamy w nie, ja, ja nie podważam w ogóle tego, że się, będziecie się kasa przesuwać z budżetów telewizyjnych na budżet internetowy. Tylko pytam, jak teraz stoi branża social versus e-mail marketing, marketing w wyszukiwarkach. E, referral Marketing i, i tam jeszcze inne kilka branż. Czy, czy to już jest tak, że social gdzieś tam jest w przodu już? Chcesz czy jeszcze nie? Czy taki share, taki tort chcesz zrobić? Nawet nie chodzi mi o kasę, ile faktycznie jeśli o hype, jest wydawana. Jeśli no? chodzi o hype. hype, hype. No, no, jeśli chodzi o hype. Chodzi o hype. No ale jeżeli chodzi o hype, no to... to nie no, ma innego. No, no, no wiesz, to social, to wszyscy, wszyscy o tym mówią cały czas. No tak można powiedzieć, A jeśli chodzi o ale to, że o po prostu chamsko dotrzeć do wszystkich, do największej możliwej grupy, to social nie jest blisko internetowych, nie ale, ale Hype, jeśli, jeśli chodzi o Hype, to faktycznie chyba, nie wiem, bo my, my, my żyjemy w tej, tej trochę, no wiesz, To jest, no tak, właśnie, że, to jest tak, że tak, że... No, jest taki nie nie Agencje muszą... Już, już, moim zdaniem tutaj rzeczywiście mamy postęp, bo Hype dotyczy 1649 duże miasta. To jest, bardzo, to jest grupa sprzedażowa wszystkich stacji telewizyjnych, więc jakby my też możemy w tej grupie sprzedawać. To jest bardzo dobry target i ten target rzeczywiście idzie na hype. Nie tylko jakby wie, że jest hype, ale też idzie na ten hype. Więc tak, są, są grupy, w które można świetnie wycelować. I przede wszystkim są grupy, w które inaczej nie można było wcześniej celować, więc jakby super, nie? Ale jeśli chodzi o rynek w sensie ekonomicznym czy gospodarczym, to, jest to nic, jesteśmy dzieci nic, wciąż, nic, wciąż nic, jeszcze w świecie nie, no. social media. Wydatki tak. w Polsce największe są na wyszukiwarki, prawda? Jeśli chodzi, internet. Jeśli chodzi o internet. Ale nie tylko tutaj. Ilonka Grzewińska, nasza dobra znajoma, wróciła ze Stanów po półrocznym wyjeździe. Była tam na Fulbright. Cie. I ona powiedziała, że jednak też w Stanach, które jednak są matką hypeu o social media, najwięcej wydaje się na marketing, w wyszukiwarkach. I co ciekawe, jej zdaniem, hype o social media w Polsce jest większe niż w Stanach. <grywka> z jej odczucia, jak gada z firmami. Ale może wiesz, może, może ale... u już ta pierwsza pierwsza hajpu na trochę. programy telewizyjne amerykańskie, a robię to zdecydowanie za często, to, że już nie przy programach pojawiają się hasztagi Twittera, ale przy częściach programu pojawiają się hasztagi ja do tego kawałka programu. W meczach NBA, jeśli dobrze, albo w, chyba w NBA są normalnie Twitter te, Twitter y user handle, ty, graczy po prostu. Absolutnie pod, pod, nie tak. tak, tak stary, ja Tak, tak to się... robisz. I w talent show'ach wchodzi nowy wykonawca na scenę i jego Twitter handle pojawia się pod spodem. No, nie Macie rację, Z takim razie zielonka po prostu gadała z biznesem, z przedsiębiorcami, którzy tak. myśleli nie, nie, o roz, <laughs> ale właśnie Rozumiem, oni tam to mają na tyle długo, że oni teraz zrozumieli. Okej, okay, tyle mogę z tego wydoić, tyle to znaczy, tyle mogę mieć zwrotu i tak dalej. Oni nie są już tym podekscytowani, bo jest to dla nich po prostu kolejne narzędzie, tak? Ale Właśnie ja, ja kiedyś oglądałem jakiś polski program, nie wiem, bitwa na głosy albo coś takiego mm. i oni właśnie strasznie tam robili, że wszystkim tym użytkownikom pozakładali fanpage, e. i to, nie wiem, jakoś jak oglądam zagraniczne programy, to nie mam wrażenia, że oni, mnie, oni mi każą tam wchodzić, lajkować, mm. głosować. Oni po prostu mi podają że jak chcę go followować, to żeby sobie wszedł. Już za formułę Mass the music które no, które wymaga posiadania po Facebooka, żeby no. głosować na artystów. Dokładnie, a u nas po prostu, wiesz, oni mówią wejdźcie, lajkujcie, tak, głosujcie. Jest takie, tak na sztustę. na troszeczkę. cisną po prostu. Tak, tak. Dlatego poza... no. Facebook zabronił na cover, foto, robić call to action. Właśnie dlatego. I tak robią. Bo zaraz, dobra, da, ale właśnie to prawda. To ale to... chodzi o to, oni nie chcą zostać MySpace'em. Są tak blisko, zostanie majspecją, czyli tym miejscem, w które wchodzisz i całe ryga bez przerwy, tak? I Zuckerberg nie jest idiotą. W ogóle, na początku chciałem powiedzieć, że Mark Zuckerberg, wbrew powszechnej powszechnym pogardzie, jest geniuszem nie. i nie ma jest nic mniej. No, ja mam do niego wielki szacunek. Amerykańska serdecznie. branża nienawidzi go tak strasznie, nie, nie, nie nienawidzi, nienawidzi go za to, że jest, wiesz, Chłopakiem, z Aspergerem, który nie komunikuje się za dobrze z rzeczywistością, tak? Mm. Jest naprawdę Nowym Gatesem, i mówię to w najlepszym tego słowa znaczeniu. A nie Spójrzcie, się po... co się dzieje z Microsoftem, pod Balmerem, i będziecie widzieć, co będą A mi się podobało to, co właśnie było ostatnio w. jak ona Mother. Do. Tam był taki motyw, że Barney Stinson, mówiąc do swoich przyjaciół, używał hashtagów Twittera. Czy mówiąc do nich, <laughs> ta laska, coś tam, coś tam, i potem tylko takich fraz. Ale jakby... to zrób, zrób, taki, taki, <grym> zrób takiego, takiego joke'a w polskim, <grym> nie wiem, o Szymonie Majewskim. Możesz takiego joke'a zrobić na czwartkowych spotkaniach ale, to, ale, jest, ale to, nic, jest, nic, nic. to jest dowód na to, że w Polsce hashtagi, które były robione na Blipie, one służyły jakimś celowi, że możesz subskrybować hashtagi, że były podstrony Blipa, i są do dzisiaj, które agregują hashtagi. A na Twitterze hashtagi mają inne zupełnie cele. Mhm. Nie chodzi o subskrypcję hashtagów, chodzi tylko o trending topics, i chodzi głównie o to, żeby po prostu używać wyrazowych skrótów, takich, które tylko e, upiększają Twój wpis. Chciałem tylko dodać, że Google Plus posiada obie te funkcje. Hashtagi a... można zapisać jako Define Search, jak również można zobaczyć trending topics. Dziękuję, powiedziałem. Kamil Kami, Dziadkiewicz, największy orędownik Google Plus. Na ostatnich czwartkowych spotkaniach social media A actually zostałem wygnany z tali, krzykami niech ktoś stąd zabierze tego kolesia od Google Plus no dobrze, to dziękujemy w takim razie za uwagę dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy nie strudzeni słuchają nas przez ostatnie ostatni 8 odcinków mamy nadzieję, że wszyscy młodzi przedsiębiorcy wezmą sobie do serca nasze doskonałe rady no i Planujemy większą promocję w najbliższym czasie, więc nie byliście sami. Nie byliście sami słuchając nas. Zbliża się um, odcinek dziesiąty, przy którym obiecaliśmy sobie, że zrobimy taki porządny launch. I tak właśnie będzie obiecujemy. Stanie się to. Stanie się to. Dzięki. Michał Juda, Showroom. Kamil Dziadkiewicz, agencja poemi social.pl, Dawid Pacha, agencja mitomitu.pl mitu No i do zobaczenia na do zobaczenia. razem. Dzięki.